To są informacje Polskiego Radia 24. Ostatnie pożegnanie Łukasza Litewki. Tysiące osób na uroczystościach w Sosnowcu. Bruksela uderza we właściciela Facebooka i Instagrama. Chodzi o zakładanie kont przez dzieci. Wielki bół zostaje za kratami. Sąd przedłużył mu tymczasowy areszt. Minęła 15. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Tysiące osób żegnają tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewkę. Ci, którym nie udało się wejść do kościoła świętego Joachima w Sosnowcu, zgromadzili się na placu za świątynią, gdzie uroczystość jest transmitowana na telebimach. Jak mówią, zapamiętają go jako społecznika i człowieka wielkiego serca. Jako dobrego człowieka przede wszystkim, bardzo dobrego, bezinteresownie pomagającego innym. Wspierał dzieci, zwierzęta, całą pasją y, robił wydarzenia dla zwierzątek. Pogrzeb ma charakter państwowy. Biorą w nim udział m.in. prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk oraz marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Biskup Artur Ważny mówił w homilii podczas mszy pogrzebowej, że Łukasz Litewka upominał się o tych najbardziej pokrzywdzonych przez los. Wiemy dobrze, że w przestrzeni publicznej, której pan Łukasz spalał się z taką pasją, często spotykamy cienie, zgiełk, niedomówienia i tę chłodną, czasem wręcz lodowatą niechęć.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 Komisja Europejska zarzuca koncernowi Meta, że nie dostosował się do unijnych przepisów o usługach cyfrowych. Właściciel Facebooka oraz Instagrama nadal umożliwia dzieciom poniżej 13 roku życia zakładanie kont w mediach społecznościowych. Więcej o tym Przemysław Lis. Według Komisji Europejskiej meta nie przeprowadziła rzetelnej oceny ryzyka związanego z dostępem dzieci do jej usług oraz nie wprowadziła skutecznych środków, aby uniemożliwić im zakładanie kont w swoich serwisach. Środki do weryfikacji wieku łatwo można obejść, na przykład podając fałszywą datę urodzenia, a koncern nie posiada innych, skuteczniejszych mechanizmów weryfikacji wieku. Komisja zaleciła Meta usunięcie luk w zabezpieczeniach oraz wzmocnienie narzędzi pozwalających na wykrywanie i usuwanie zbyt młodych użytkowników ze swoich serwisów. Jeżeli zmiany nie zostaną wprowadzone, komisja może nałożyć na koncern karę pieniężną do 6% rocznego światowego obrotu firmy. Przemysław Lis, Polskie Radio. Sąd Okręgowy w Lublinie przedłużyło kolejne trzy miesiące tymczasowy areszt dla Patryka M, pseudonim Wielki B. Wniosek w tej sprawie złożyła prokuratura. Nie było żadnych wątpliwości co do tej decyzji, mówi rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie, sędzia Marta Śmiech.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 Która postawiła Patrykowi M. 5 zarzutów dotyczą m.in. działalności w zorganizowanej grupie przestępczej. W informacjach przenosimy się na wyspy. Dwie osoby pochodzenia żydowskiego zostały ranne w ataku nożownika w Londynie. Obaj mężczyźni odnieśli poważne obrażenia. Sprawca został już zatrzymany. Na razie nie są znane jego dokładne motywy. Dodajmy, że to kolejny w ostatnich tygodniach atak na społeczność żydowską w Londynie. Pod koniec marca w dzielnicy Golders Green spalone zostały cztery karetki pogotowia, które należą do żydowskiej służby ratunkowej. Odpowiada nie tylko za zwiększone ryzyko uszkodzenia słuchu, ale też za problemy ze snem, nauką, koncentracją czy ogólnym poziomem stresu. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. Profesor Magdalena Lachowska, specjalista audiolog, podkreśla, że zwłaszcza dzieci i młodzież są narażone na uszkodzenia narządu słuchu ze względu na powszechne używanie słuchawek. Wkładamy słuchawkę zamykając praktycznie tym samym kanał słuchowy i tworzymy dubę rezonującą, która podbija niektóre rodzaje dźwięków i tym samym naraża ucho na jeszcze większy hałas. Ze względu na to, że troszkę nam dudni, robimy głośniej, żeby lepiej słyszeć dźwięki o wyższych częstotliwościach. Specjalistka dodaje, że higiena słuchu polega na takim słuchaniu dźwięków, aby były zrozumiałe, ale nie za głośne. A dzięki ciszy układ nerwowy ma szansę wrócić do równowagi. To były informacje Polskiego Radia 24. Na termometrach średnio od 6 stopni w północno-wschodniej części kraju do 12 na Pomorzu Zachodnim. Do tego na wschodzie i północy może jeszcze przelotnie popadać chwilami też deszcze ze śniegiem. Klimat. Do 17 trwają zielone godziny, warto więc wstawić pranie lub włączyć zmywarkę, by wykorzystać nadmiar energii. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Umiarkowana jakość powietrza w Radomiu, w Świętokrzyskim i na Mazowszu jest głównie bardzo dobra, a w pozostałej części Polski jakość powietrza jest dobra. W najbliższych dniach możliwe są też kolejne ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. Klimat.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 Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską. Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24. Jest wojskowa asysta. Jest wyjątkowy ceremonią. Trumna z ciałem posła Łukasza Litewki opuszcza kościół. Zacznie się teraz pewnie druga część... Pogrzebu, pan Łukasz z pasją adwokata stawał w obronie spraw beznadziejnych i zapomnianych. Jego dewiza każdy zasługuje na drugą szansę. To najprostsza parafraza Ewangelii przełożona na język naszych trudnych czasów. Tak mówił biskup ważny, który prowadził tę uroczystość. Team Litewka wszyscy. Dziś jesteśmy teamem Litewka. Tak piszą państwo też w swoich y, komentarzach. To jego działanie było niezwykłe, bo on nie tylko pomagał tym ludziom w potrzebie, ale ludziom, zwierzętom, ale też motywował nas, wszystkich państwa, do niezwykłego działania, do otwartości, do wrażliwości. Y, on bardzo często w swoich postach, kiedy opisywał historię ludzi potrzebujących pomocy, to kończył tę opowieść takim zdaniem, resztę zostawiam wam. I potem na tych kątach działy się cuda. To były setki tysięcy, miliony czasem złotych zbierane, po prostu od tak. Trwa ostatnie pożegnanie posła Łukasza Litewki, a państwo na miejscu no jest was bardzo, bardzo wielu. Gość Polskiego Radia 24. Z nami Mikołaj Rogalewicz, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa i dezinformacji Cyber Defense 24. Dzień dobry, pani Mikołaju. Dzień dobry. Operacje wrogich państw w Polsce, Gawkowski, nowe formy inf infiltracji, służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo identyfikują nowe sposoby działania grup APT, często wspierane przez służby wrogich państw. Ich celem jest przeniknięcie do struktur państwa lub firmy. Tak mówił e, ostrzegawczo oczywiście wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof e, Gawkowski. Co to są e, grupy APT? Grupa PT, czyli Advanced Persistent Threat, to są takie grupy, które prowadzą bardziej zaawansowane, długofalowe działania w cyberprzestrzeni, wymierzone zarówno w administrację publiczną, jak i też często w jakieś firmy prywatne. Sama nazwa wskazuje na to, że mówimy o działaniach zaawansowanych, natomiast to się trochę zmienia. i. Nie zawsze te działania rzeczywiście muszą być na jakimś bardzo dużym poziomie zaawansowania. Natomiast to, co bardzo często charakteryzuje tego typu grupy, no to fakt, że skutek ich działań nie od razu jest widoczny. To znaczy one potrafią przeniknąć do systemu, ale nie blokować od razu dostępu, nie wyrządzać od razu szkód, tylko monitorować sobie, co tam się dzieje, śledzić, pozyskiwać informacje, i później to, co po jakimś czasie uda się pozyskać, może stanowić rzeczywiście poważne zagrożenie. Tego typu grupy są powiązane z różnymi państwami. Mówimy zarówno o grupach powiązanych z Rosją. Tutaj w Polsce bardzo mocno widoczne, ale podobne grupy chociażby są powiązane na przykład z Chinami czy z Iranem. W Polsce to, co głównie obserwujemy, to są grupy rosyjskie, częściowo także, także chińskie. Pan y, premier, wicepremier Gawkowski mówił o... O procesach rekrutacyjnych, które mają być celem, tu jest cytat precyzyjnie zaplanowanych operacji, ja cytuję artykuł ze strony Cyber Defense oczywiście. O jakich procesach rekrutacyjnych mówimy? Takich zwykłych? Ktoś szuka pracy i nie wiem, nieświadomy zupełnie pędli, która się zaciska, bierze udział w jakimś takim procederze? W jakimś, El, jakiejś cyfrowej infiltracji? To znaczy tak i tutaj możemy mówić... Podejrzewam, że do tego mógł pan premier nawiązywać do procesów, które mają miejsce zdalnie. I rzeczywiście jest to dość spore zagrożenie, to znaczy mówimy o pewnych osobach, które zdalnie starają się rekrutować do firm polskich, pracować normalnie teoretycznie w tej firmie, ale jednocześnie pozyskiwać jakieś istotne informacje, będąc już wewnątrz tej firmy. Bardzo ciekawy przykład jakiś czas temu był opisywany, gdzie osoby, hakerzy powiązane z Koreą Północną starali się rekrutować do firm europejskich. I tutaj rzeczywiście no chociażby holenderski wywiad niedawno w raporcie opisywał tego typu działania, gdzie ci hakerzy powiązani z Koreą Północną próbowali właśnie zarówno w Holandii, jak i w innych państwach europejskich dostać się do pracy, pracować zdanie, jako na przykład informatyk, specjalista IT i tak dalej. To jest praca, którą mogą wykonywać całkowicie zdanie, ale będąc wewnątrz tej firmy, pozyskiwać jakieś istotne, istotnej informacji. I to jest na pewno dość spore, dość spore zagrożenie. No dobrze. Procesy rekrutacyjne to jedno. Drugi element to kradzież danych kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. To się dzieje dopiero teraz, bo to się wydaje takie oczywiste. Przepraszam za to określenie, ale myślę teraz kryteriami kogoś, kto chce ingerować i przechwytywać takie dane. No to jest budowanie poczucia strachu, zagrożenia. To się dzieje, prawda? Bo jak się coś dzieje, coś się pali, to my od razu myślimy o... No może nie wszyscy, ale część z nas, prawda? Że, że coś może być na rzeczy. I dopiero teraz dochodzi do tego typu działań, o których mówi pan minister Gawkowski, czyli kradzież danych kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa? To znaczy, wydaje mi się, że takie działania były prowadzone, znaczy próby chociażby tego typu działań były prowadzone już wcześniej. Być może teraz identyfikujemy to na troszkę większą i poważniejszą skalę. Natomiast te zagrożenia są długofalowe, one oczywiście mogą się zmieniać. mogą Może zmieniać się też poziom intensywności tych działań, które są prowadzone, ale co do zasady one, one się zdarzają i te, te, te zagrożenia w mojej ocenie są ciągłe. Natomiast tak, no z tego, co, co, co, co mówił pan premier Gawkowski, no to rzeczywiście dość wyraźnie podkreślił to, że celem tych cyberprzestępców może być właśnie kradzież jakichś istotnych danych, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie państwa. No i tutaj jakby cel takich działań jest, może być różny. Z jednej strony to jest to, o czym pani wspomniała, czyli tworzenie pewnej takiej atmosfery niepewności, nieufności co do instytucji publicznych, strachu, lęku w samym społeczeństwie, a z drugiej strony mogą to być po po prostu dane, które rzeczywiście są dość istotne, ich pozyskanie może w jakimś tam stopniu wyrządzać szkody z punktu widzenia państwa. Mm -hmm. Ale jeżeli mówimy o konkretnych cechach i wydarzeniach, na które warto zwrócić uwagę podczas takich rekrutacyjnych spotkań, to one dotyczą obu stron, to znaczy kogoś, kto szuka zajęcia i kogoś... Um... Kto chce nas zatrudnić? To są zagrożenia z obu stron, czy to się przesuwa w tej chwili? Bo jeżeli, mówimy tak, prowadzenie rozmów złączoną kamerą, zwracanie uwagi na nienaturalne pauzy, wyciszenia czy opóźnienia, potwierdzanie historii zatrudnienia u poprzednich pracodawców, jednocześnie pamiętając o zapisach RODO, no to jest proces Pracowała, yy, czy jakieś inne informacje, które pojawiają się w internecie. To akurat dotyczy tutaj jakby w tych, można by powiedzieć, ról o podwyższonym ryzyku, tam gdzie rzeczywiście na przykład taka osoba potencjalnie może mieć dostęp do jakichś krytycznych informacji, podejmować jakieś istotne decyzje które rzeczywiście mają jakiś tam wpływ na bezpieczeństwo. Więc mówimy tutaj o takich działaniach, które nieco szerzej jakby sprawdzają daną osobę. Przy czym, tak jak mówię, zweryfikowanie w szczególności, jeżeli to jest rekrutacja zdalna, dość skutecznie takiej osoby jest dość trudne i, i, i, i, i czasochłonne, ale nie niemożliwe. Mhm. Monitorowanie aktywności w nietypowych godzinach, weryfikowanie linków do spotkań pod kątem nietypowych phishingowych domen, jeśli podczas spotkania wystąpią problemy z dźwiękiem i rozmówca proponuje aktualizację lub naprawę wymagającą pobrania pliku lub wklejenia komendy, należy natychmiast przerwać połączenie. To jest zalecenie pełnomocnika rządu spraw cyberbezpieczeństwa. Ale czytamy też, że tak naprawdę nie do końca wiemy skąd te ataki przychodzą, albo przynajmniej na tę chwilę nie bardzo wiemy. To prawda i tutaj jakby ta atrybucja zawsze jest pewnym problemem. Kiedyś w dużo większym stopniu teraz częściej udaje się można by powiedzieć zidentyfikować kto jest po tej drugiej stronie, ale to cały czas jest dość, dość problematyczne i wymaga nieco szerszych działań i szerszej analizy, aby ustalić skąd konkretnie jakby ten ten atak pochodzi. Oczywiście tego działania, tego typu działania są potrzebne, aby ustalić sprawców, tak? ale to, co jest zdecydowanie kluczowe, no to właśnie trzymanie się tych rekomendacji, no bo jeżeli mamy podejrzenia co do tego, że może dojść do jakiegoś ataku, no to tak naprawdę to, skąd ten atak pochodzi, jest w danym momencie sprawą drugorzędną kluczowe, jest to, aby mu zapobiec, aby nie doprowadzić do tego, aby pojawiły się jakieś tam konsekwencje tego ataku. I to jest jakby kluczowe, tak? żeby go przerwać, żeby nie do prowadzić do negatywnych skutków, a dokonanie atrybucji, kto za tym stoi, no to jakby też jest dość istotne już w tej kolejnej, w kolejnej fazie, aby potencjalnie starać się temu jakoś długoterminowo przeciwdziałać. Mhm. Obecnie nie znamy krajów pochodzenia, tak mówił yy, Gawkowski, lub osób zlecających złośliwe działanie, ale y, mamy przekonanie, że jest to działanie państw wrogich. No i co dalej? To znaczy ja, ja rozumiem że zmieniają się sposoby działania, sposoby wpływu, sposobu rekrutowania, ale jest jakiś wspólny mianownik przy tym wszystkim? To znaczy, jeżeli chodzi o państwa wrogie, no to rzeczywiście możemy mieć pewne podejrzenia, tak, skąd te ataki mogą pochodzić czyli przykładowo państwa takie jak Rosja, Białoruś, Chiny, Korea Północna, że to mogą być te, te, te, te państwa, które potencjalnie zagrażają. Tej dokładnej atrybucji nie mamy, tak? Mamy oczywiście jakieś doniesienia medialne o jakiś tam, w jakichś tam konkretnych przykładach, tak jak ta Korea Północna, ale tych ataków może być oczywiście więcej. Więc na pewno te wszelkie takie... Działania, które wzbudzają nasze podejrzenia, tak jak tutaj chociażby z, tym, z tymi problemami z dźwiękiem, tak? to, to, to co, o, o czym czytamy w tych zaleceniach. Znaczy, nawet nie, nie sam problem z dźwiękiem, tylko propozycja reakcji: proszę coś zaktualizować, proszę coś pobrać, proszę gdzieś kliknąć. No to takie ABC trochę. Tak i tutaj rzeczywiście, jeżeli w trakcie takiej rozmowy ktoś pobierze ten plik, czy, czy, czy, czy kliknie jakiś tam zainfekowany właśnie załącznik, który jest wysłany, no to może dojść do jakichś tam poważniejszych konsekwencji, więc to jest na przykład coś takiego, na co warto zwracać uwagę, i wszelkie inne jakieś podejrzane y, zachowania tych osób y, warto od razu odnotowywać i, i jeżeli wzbudza to nasze podejrzenia, to lepiej chyba przerwać taką rozmowę rekrutacyjną, aniżeli później y, może to się wiązać z jakimiś jeszcze większymi konsekwencjami. Mhm. Albo sprawdzić ilu Janów Kowalskich jest w sieci, prawda, szukających y, pod tym samym wizerunkiem y, danymi, szukających na przykład pracy w różnych y, dziedzinach. Bo I tutaj no, tak, podobny i... przykład też przywołujecie, prawda, na swojej stronie. E, tak i tutaj wydaje mi się, że to jest coś, co tak naprawdę powinno być dokonane już przed samą rozmową rekrutacyjną. Jeżeli to jest rozmowa zdalnie, no to tym bardziej, jeżeli to jest rozmowa na żywo w miejscu e, pracodawcy, no to jakby tak samo warto tą osobę zweryfikować. E, ale jeżeli to są właśnie osoby, które starają się o pracę zdalnie, no to myślę, że jeszcze szersza ta analiza i sprawdzenie tej osoby powinna być dokonana być może też poprowadzenie rozmowy w taki sposób zadanie jakichś pytań, które mogą potencjalnie zidentyfikować, czy mamy do czynienia z prawdziwą osobą szukającą pracy, czy, czy, czy z kimś, kto nie do końca ma dobre intencje. Mhm. A ta rzeczywistość, którą musimy sobie wyobrazić, to znaczy... Wrogie działania skierowane na przykład na kamery, y, które mamy w pracy, w domu, w najbliższym y, otoczeniu, w sklepie, w hotelu, nie wiem gdzie jeszcze, na parkingach i ktoś zbiera z tego informacje i czyta, to, to, to już coś normalnego? No, wydaje mi się, że niestety coraz częściej znażają się takie ataki, jeżeli mówimy o kamerach. Ostatnio chociażby zespół dyżur.net w Nasku opisywał, jak udało się dotrzeć do polskich serwerów na Discordzie, gdzie udostępniano właśnie nagrania z kamer. W lutym, marcu prorosyjskie grupy też chwaliły się uzyskaniem dostępu do tych kamer w wielu, w wielu obiektach. A gdzie one A... się tym chwaliły? Na Discordzie? Tutaj te, te, te Przecież informacje... to jest ogólnodostępne narzędzie. Jeśli chodzi o Discorda, no to tak, jakby na kanałach na Discordzie to były nawet polskie serwery, tak? gdzie pojawiały się takie y, materiały, tam chociażby były widoczne osoby starsze, były też na przykład osoby nagie, były zrzuty ekranu z jakichś miejsc, które przypominały szpitale czy, czy, czy domy pomocy społecznej. Co istotne, jakby duża część tych ataków to były... Y, duża część z tych materiałów to były gdzieś tam e, urządzenia zlokalizowane w krajach azjatyckich, ale również były wśród tych materiałów nagrania z Polski i to jest właśnie coś, na co warto, warto zwrócić uwagę. E, też z tego względu, że skutki takich włamań no, dość mocno naruszają prywatność, bo tam możemy mówić na przykład o e, kamerach, które były w pokojach, gdzie spały dzieci i ci atakujący mogli poglądać te śpiące dzieci, jakieś osoby starsze w prywatnych mieszkaniach, właśnie pacjentów placówek medycznych. E, zdarzały się też przykłady, że ci atakujący przez głośniki kamer starali się wydawać jakieś dźwięki, krzyczeć, tak aby niepokoić tych te osoby, które znajdowały się w danym pomieszczeniu, no bo często zdarza się tak, że mają wbudowane też takie funkcje te, te kamery. Więc to jest coś, co się niestety zdarza. To zagrożenie jest dość poważne. Cele takich działań są tutaj różne. Czasami są to działania propagandowe, czasami są to działania mające na celu monetyzację dostępu, bo też NASK opisywał, że... Monetyzacja dostępu to znaczy odzyskasz dostęp jak mi zapłacisz? Jak o to chodzi? To czy... znaczy, to jest, tego, typu szantaż jest jednym, mhm. tego typu szantaż jest jednym z elementów, ale nas wskazywał też, że na przykład na tych zamkniętych serwerach na Discordzie czy na Czarnym Rynku pojawiały się po prostu oferty sprzedaży tego dostępu do tych kamer, które zostały przejęte, w tym właśnie kamer z Polski, więc to jest jakby, można by powiedzieć, towar, który, którym handlowano, którym chciano sprzedać, tak jak Inni cyberprzestępcy kupujący to na czarnym rynku mogliby to później wykorzystać na przykład do nękania, szantażowania mm -hmm. czy jakichś innych działań, więc jakby to jest jeden z takich elementów. Oczywiście jeżeli mówimy o jakichś firmach, hotelach, bardziej właśnie takich podmiotach działających biznesowo, no to też jest zbieranie informacji pod kątem na przykład układu pomieszczeń, godzin pracy, procedur, jakiś można by powiedzieć... Tego w jaki sposób ta firma stara się e, chronić na przykład dostęp do określonych pomieszczeń e, i to potem może służyć na przykład do włamania czy do jakichś innych e, innych ataków tak może być punktem wejścia też e, do kolejnego cyberataku jeżeli uda się pozyskać. E, jakieś istotne informacje, które zostały zauważone na tej kamerze. Więc tutaj celów tych działań jest sporo. To się oczywiście niestety zdarza. To się zdarza także w Polsce i, i, i trzeba mieć tego świadomość i trochę lepiej zabezpieczać te kamery, jeżeli, jeżeli je wykorzystujemy. Ha, trochę lepiej zabezpieczać. A właśnie chciałam pana zapytać, czy każde urządzenie, które jest w sieci jest zagrożone, a może także te, które w sieci nie są? To znaczy te, za, te urządzenia, które są w sieci, są narażone na niebezpieczeństwo i tutaj w zależności od tego jakie stosujemy zabezpieczenia no to to niebezpieczeństwo jest większe albo mniejsze. Same zabezpieczenia techniczne to jest jedna rzecz ale też nasza uwaga i ostrożność w jaki sposób korzystamy z tych urządzeń to jest kolejna rzecz bo nawet jeżeli mamy dobrze zabezpieczone technicznie urządzenia podłączone do sieci to nasza nieuwaga, pobranie właśnie jakiegoś zainfekowanego pliku, kliknięcie, że dajemy dostęp przez nieuwagę i tak dalej i tak może sprawić, że ten atakujący wejdzie. Więc nie ma jakby w stu, stuprocentowej pewności, ale możemy ograniczać ją do minimum. Natomiast jeśli chodzi o urządzenia, które nie są podłączone do internetu, no to tutaj jakby... Te zagrożenia też istnieją, ale na pewno są dużo, dużo mniejsze i też sam atak wtedy wygląda inaczej. Czyli generalnie wszyscy jesteśmy zagrożeni. Ja nie mówię tego po to, żeby budować jakieś napięcie, tylko może świadomość i czujność, że wszystko warto sprawdzić? E, tak, no, myślę, że ta skala różnych przestępstw, oszustw, ataków phishingowych, innych ataków, z którą którym mamy do czynienia, pokazuje nam, że tak naprawdę każdy z nas może paść ofiarą takiego ataku na większą albo na mniejszą skalę. Czasami to może być atak, w wyniku którego wyciekną jakieś dane osobowe albo stracimy pieniądze. Czasami może być taki mniej poważny atak, ale każdy z nas rzeczywiście jest narażony. To, do czego na pewno zachęcam, no to do stosowania tych podstawowych zasad, które nie są też jakieś szczególnie skomplikowane, czyli stosowania silnych haseł, ustawiania wszędzie innego hasła i korzystania na przykład z menadżerów haseł po to, że Jeżeli jedno hasło wycieknie, to żeby też od razu wszystkie inne konta nie były narażone. Stosowanie weryfikacji dwuetapowej, aktualizacja oprogramowania. Jeżeli takie się pojawia na przykład na naszych komputerach czy telefonach, to często to są... Y można by powiedzieć, te aktualizacje naprawiają luki w zabezpieczeniach. Więc jakby takie podstawowe zabezpieczenia warto mieć na względzie. A z drugiej strony, no to właśnie ta większa ostrożność pod kątem tego, co klikamy, gdzie wchodzimy, co pobieramy, komu dajemy dostęp, co autoryzujemy. Więc taka większa, większa nasza, można by powiedzieć, świadomość tego, że tych zagrożeń jest bardzo dużo, to, to po prostu chwila nieuwagi mhm. i możemy paść ofiarom takiego. No to bądźmy czujni, rany, jak to brzmi? Ale może sam, sami sobie pomóc albo uchronić się takim działaniem i czujnością przed złym wpływem, delikatnie mówiąc. Mikołaj Rogalewicz z nami Cyber Defense 24. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję serdecznie. Reklama.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 Stary Hule, niegrzeczny, pogubiony, ale skuteczny komisarz J.O.N.S.B. Czy warto zdradzić powieść na rzecz serialu? O przeniesieniu popularnego bohatera z kart powieści na platformę streamingową rozmawiać będę z Rafałem Hojnackim. Jutro, po 22:00 w audycji Więcej niż Kryminał. Grzegorz Kalinowski, zapraszam. Autopromocja to są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 15.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Władze państwowe, parlamentarzyści, samorządowcy, rodzina, przyjaciele i mieszkańcy żegnają w Sosnowcu posła Łukasza Litewkę. Parlamentarzysta tydzień temu zginął w wypadku, miał 36 lat. Łukasz Litewka kierował się w swoim życiu przede wszystkim empatią, mówił podczas ceremonii pogrzebowej biskup Artur Ważny, metropolita sosnowiecki.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 Już przed nabożeństwem rodzina posła odebrała krzyż oficerski orderu Odrodzenia Polski. Łukasz Litewka został odznaczony pośmiertnie przez prezydenta. 2 maja planowane jest wręczenie nominacji generalskich przez Karola Nawrockiego. Informację potwierdził wicepremier szef MONU Władysław Kośniak kamysz Wojsko potrzebuje zgodnej współpracy resortu obrony i prezydenta. Mówił wicepremier.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 na stanowiska, które są w normalnej procedurze stanowiskami generalskimi. Mają etaty generalskie, a często są e, pułkownikami, więc chciałbym, żeby to zostało wypełnione. Minister Obrony przedstawił listę wojskowych do awansowania i oczekuje na akceptację przez prezydenta. W informacjach teraz Jelenia Góra rodzice uczniów ze szkoły podstawowej nr 5 chcą wyjaśnień po tym jak zimą stwierdzono przekroczone normy Radonu.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 Profesor Kozak wskazał potencjalne źródła napływu radonu i miejsca, które należałoby uszczelnić. I już mam informację ze szkoły, że konserwator już to wykonał. Jeszcze do jutra miasto czeka na oferty firm, które mają sprawdzić, skąd wydobywa się radon. Dzień w Polskim Radiu 24 Jest 15.33. Skupiamy się teraz na tym, co dzieje się na cmentarzu w Sosnowcu. Ta część uroczystości ma już być wolna od mediów. Tak, świadomie używam tego słowa, wolna od mediów, żeby pozwolić rodzinie przeżyć ten moment w pełnej e, prywatności. Wspominaliśmy dziś i wspominamy pana posła Litewkę. No to posłuchajmy, co mówił do nas wszystkich.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 Wszystko to, co dzieje się z prawami zwierząt w Polsce, jest jak najbardziej na plus. My nie gadamy, robimy. Trzymamy kciuki, żeby się wszystkim, nie tylko ludziom, ale też zwierzętom w Polsce żyło lepiej. Bliscy y, Łukasza Litewki apelowali, by zamiast kwiatów i wiązanych wykonać po prostu jakiś dowolne gest dobroci nawiązujące do działalności pana Łukasza. Ja myślę, że to nie będzie trudne. Najdroższy Łukaszu, w ubiegły czwartek nasz świat się zawalił. Stoimy zdezorientowani, nie potrafimy znaleźć słów, które mogłyby w najmniejszym stopniu oddać skalę rozpaczy, głębokiego żalu. Tak mówili przyjaciele Łukasza Litewki. Najdroższy Łukaszu, w ubiegły czwartek nasz świat się zawalił. Stoimy bezradni, zdezorientowani i nie potrafimy znaleźć słów, które mogłyby w najmniejszym stopniu oddać skalę rozpaczy, głębokiego żalu smutku i tego poczucia ogromnej niesprawiedliwości z faktu, że nie macie już z nami. Że ktoś tak nagle i brutalnie wyrywał kawałek naszego wspaniałego i niepowtarzalnego świata, pozbawiając go sensu. Mieliśmy niezwykły przywilej móc razem z tobą tworzyć piękne rzeczy, wspierać cię w realizacji twoich marzeń, budować razem z tobą lepszy świat bez bólu i cierpienia,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 Łukasz Litewka spocznie na cmentarzu obok, uwaga, lekarza Aleksandra Widery, który był pierwowzorem doktora Judyma z Ludzi Bezdomnych, Stefana Żeromskiego. Tak wiele was łączy. W tak młodym wieku tak duży ciężar wzięliście na barki, obaj tak młodo zmarliście i choć mija już 125 lat od jego śmierci, na jego grobie ktoś wciąż zapala znicze. Wierzymy w to, że gdy już i nas zabraknie, Dobrzy ludzie obok Ciebie też nie przejdą obojętnie. Tak brzmiał fragment listu rodziców y, posła Łukasza Litewki Transmisja za nami. Szanujemy prywatność y, rodziny. Teraz uroczystości y, y, pożegnalne na cmentarzu w Sosnawcu. Dorota Peret-Jatkowicz, Socjolożki. .pl. Dzień dobry, Pani Doroto. No, w takim momencie dzień dobry rozmawiałyśmy przed chwilą, a raczej pozwoliłam sobie na taką sugestię. Ja się naprawdę rzadko wzruszam, ale ja od tak dawna obserwowałam to, co wyczyniał, bo to jest dobre słowo. Łukasz Litewka z nami, z nami, którzy tworzyli team Litewka. Jak pod wpływem prostych zdań, prostych sugestii i naprawdę takiej dobroci, która przez niego przemawiała, po prostu się uruchamialiśmy wszyscy i te tysiące, setki, tysięcy, miliony złotych zbierane, po prostu tak. Ja się nie mogłam nadziwić. I to nie chodzi tylko o to, że... książka ksiądz Kramer mówi, żałuję, że nie umiałem żebrać tak jak on. Ja się trochę obruszyłam na słowo żebrać, choć nie widzę nic złego w proszeniu o pomoc. Ale ten fenomen to było coś więcej niż proszenie o pomoc. To była reakcja ludzi, którzy reagowali. Na te prośby. To był prawdziwy lider. To nie mm -hmm. była jednorazowa akcja. To był prawdziwy lider, który wspierał cel, który sobie obrał za główny w swoim życiu i potrafił systematycznie ten cel realizować I to jest taka różnica pomiędzy takimi jednorazowymi zrywami, a pomiędzy celowym działaniem. Powiem więcej, pan poseł poszedł w jakiś system, tak, żeby ten system wspierał również jego działanie. I to pokazuje, że ta wartość była u niego wartością nadrzędną i że jej podporządkował całą resztę. Mam nadzieję, że rodzinę chociaż trochę wesprze to, ile osób żałuje odejścia pana posła, ile osób było na pogrzebie, ile osób dzisiaj mówi o nim. W najlepszy możliwy sposób. Bo on niewiele mówił o tym, co robi. Zauważyła pani? Był liderem, on, był prawda? prawdziwym liderem, bo inni mówili, w a właśnie, on działał. Właśnie, bo to nie było tak, słuchajcie, patrzcie świecie, albo patrz świecie na to, co robię i podziwiaj. Nie, w ogóle tego nie było w tym. No i to właśnie odróżnia takie działanie, które jest działaniem długoterminowym i nastawionym na rozwiązywanie jakichś problemów od szybkich akcji, nastawionych na szybki cel, Szybki pogłos, mhm. i szybkie jestem. Tak. Ciekawe jestem, czy czuł, że jest takim liderem. Myślę, że prawdziwy lider czuje, że jest liderem, bo potrafi nam mówić do pewnego działania i wyjścia ze strefy komfortu innych ludzi. To go też napędza i to jest chyba najlepsze właśnie w liderstwie, prawdziwym liderstwie, mhm. kiedy widzimy, że ludzie idą za nami i że idą dlatego, że chcą, a nie dlatego, że muszą. Dzięki temu czujemy, że nasz cel jest ważny również dla innych i chyba... Pan poseł mał wielkie szczęście w życiu, że był prawdziwym liderem i że dostawał wsparcie z najróżniejszych miejsc i miał poczucie, że to, co robi, jest ważne nie tylko dla niego, ale również dla innych. Choć jego mama powiedziała, ja czytałam gdzieś taką wypowiedź, że potrafił dbać o innych, nie zawsze o siebie. No, To chyba takie klasyczne. Takie klasyczne. Ale wie pani, myśląc, mówiąc o tym, że on poruszał ludzi do działania, miałam na myśli sytuację, Kobiety, która straciła dom po śmierci partnera, okazało się, że nie ma prawa do tego lokalu, miała ze sobą jakiegoś ogromnego kota, a nie była osobą, która miała o siebie zadbać. W najmniejszy, znaczy najdelikatniej mówiąc. I przypominam sobie tę sytuację, bo tak. Ktoś zaufał i jemu, i tej osobie, dał jej pracę. Ludzie zebrali pieniądze na kawalerkę, bo najpierw chodziło o to, żeby ktoś ją przegarnął, żeby miała gdzie mieszkać, no bo jest taka niesamodzielna. Nagle się okazało, że pieniądze są na kawalerkę. Yy, I myślę o tym zaufaniu, którym ludzie nawzajem siebie obdarzali też w tych akcjach, czyli zaufanie do tej osoby wymagającej pomocy, chociaż ona sama o to nie prosiła. I do samego posła Litewki, który mówił tak, to jest to ten moment, kiedy możecie zrobić coś dobrego. I to było piękne, prawda? To było piękne, że to jego liderstwo, to jego posłannictwo rozkładało się również na innych ludzi. Było przekazywane jak taka iskierka, iskierka pokoju. Ja zawsze miałam wrażenie, że on tak trochę z tyłu stał. Teraz resztę zostawiam wam, teraz wybierzcie się do roboty. I czasem tylko czytałam, o, zajrzałem przed chwilą, jeszcze brakuje tyle i tyle. O, już nie brakuje, tak? Naprawdę, e, niesamowite. To jest trochę tak, że w pomocy czasami e, kręci nas sama pomoc i skutek tej pomocy, a czasami e, taki hype na to, że się kręci, że się bardzo dużo hmm. dzieje, że jest bardzo dużo osób w to e, zaangażowanych i myślę, że w przypadku pana posła jednak największą wartością miała dla niego realna pomoc. Ważne jest kto pomaga, kto organizuje taką pomoc? Według naszych badań, które, tak, tak. które zrobiłyśmy z moją współpartnerką Katarzyną Krzywicką w ramach Year Center. Tak, jest bardzo ważne kto pomaga. Okazuje się, że ludzie mają bardzo dużą potrzebę, aby zjawił się właśnie taki lider, aby zjawiła się jakaś osoba, która najlepiej jeszcze kiedy jest znana medialnie i dzięki temu ta akcja według nich ma większe znaczenie społeczne, więcej osób się w nią e, włącza, więcej osób jest skłonnych e, ją wesprzeć. Więc można powiedzieć, że osoba publiczna, celebryta, influencer, e, jest w stanie rzeczywiście zrobić dużo więcej niż przeciętny Kowalski, jeżeli postanowi pomóc jakiejś inicjatywie, fundacji, stowarzyszeniu, to rzeczywiście to, że on bierze w tym udział, jest już wartością samą w sobie. A skąd się bierze w nas hmm, taka potrzeba, przepraszam za słowo, dowalenia temu, kto... To podejmuje takie działania. A, bo my mamy, tak, z jednej strony to chcemy, żeby taka osoba była, ale żeby pomagała najlepiej po cichu i żeby było ją żeby widać, ale po cichu. Widać, ale żeby było po cichu. Więc mamy taką bardzo dużą ambiwalencję w tych oczekiwaniach wobec osób, publicznych. Ja rozmawiałam z kilkoma dziennikarzami na ten temat i z taką influencerką, która ma bardzo dużo oglądających. I oni powiedzieli, że to jest trochę tak, że co by nie zrobili, to jest źle. Jeżeli pomogą, no to pomogą tylko w jednej akcji. Nie mogą pomagać we wszystkich akcjach. Jeżeli zaczynają pomagać w zbyt dużej ilości akcji, to okazuje się, że ich pomoc traci na znaczeniu. Przestają być tacy dystynktywni dla konkretnego ruchu albo konkretnej inicjatywy. E, e, bardzo często są podejrzewani o złe intencje i o to, że chcą wykorzystać, e, wykorzystać swój potencjał do tego, żeby zrobić coś dobrego dla siebie. Inaczej się ustawić, inaczej się zaangażować. Więc można powiedzieć, że to jest bardzo trudne dla celebrytów, którzy mają dobre serce i chęć do działania. Jednocześnie oni mocno przeżywają te akcje, oni rzeczywiście się w nie angażują. To, to kosztuje ich dużo czasu czasami, dużo emocji. Nie zawsze jest to odbierane społecznie tak, jak oni by chcieli, żeby było odbierane, ale też doskonale widzą, że te akcje społeczne i celebryci, którzy w nich występują, Często niestety są narzędziem wizerunkowym, często są powiązane z marketingiem i samo środowisko doskonale to widzi. Jest oni sami z... też próbują wykorzystywać tak, te sytuacje tak, do więc, własnych celów. Tak. Więc to jest bardzo trudne, bo, bo człowiek jest tylko człowiekiem. Bez względu na to, czy jest celebrytą, influencerem, osobą znaną, mamy różne cechy charakteru i niekoniecznie to, że jesteśmy znani, jest skorelowane z tym, że jesteśmy dobrym człowiekiem Nie, i mamy no jasne, uczciwe tylko, intencje. Tylko Pierwsza moja myśl jest taka, słuchaj człowieku, nie podoba ci się, to idź gdzie indziej, idź, kieruj się w miejsce, w którym się dobrze czujesz, w którym e, coś ci się podoba, a, a nie tutaj wyładowujesz swoje emocje, zostaw to miejsce. Tutaj mówimy o hejcie, a to jest mhm. moim zdaniem coś zupełnie innego tak. niż e, czasami bardzo racjonalna ocena postępowania pewnych e, celebrytów. E, jest przykład, nie wiem, celebryctwa, które, osób z tego świata, które na przykład przekroczyły jakieś normy społeczne w sposób, który jest karygodny i powinien ulec wręcz karze. Z powodu tego, że są celebrytami, gdzieś ta kara jest niższa niż byłaby w przypadku zwykłego człowieka, a jednocześnie oni nagle zaczynają bardzo działać społecznie, bo takim agencja PR-owa podpowiada. I muszę powiedzieć, Czy że Myślę to... Pani o konkretnej osobie? Myślę o kilku Ty? konkretnych mhm. osobach. Nie, nie chciałabym tutaj w ogóle mówić z imienia i nazwiska, bo ja bardziej chciałabym proces sam mhm. opisać niż osobę. Czyli przyjmijmy sobie, jest osoba X, która powoduje wypadek samochodowy jest pod, pod wpływem alkoholu, a trzy dni później zaczyna popierać jakąś fundację, która opiekuje się zwierzątkami, dziećmi, obojętne czym, zalewa się łzami, wpłaca duże pieniądze, przeprasza i w ogóle. No i z jednej strony można było powiedzieć, że to jest zadośćuczynienie, uwierzenie w to, że, że, że istnieje coś takiego jak odpuszczenie winy, że, że rzeczywiście tam jest skrucha i wszystko. Ale jeżeli dowiadujemy się, że ta sama osoba, trzy tygodnie później znowu jest łapana po alkoholu, no to oczywiście po pierwsze jest osobą uzależnioną, ale po drugie jest w jakimś schemacie takiego przepraszania i brojenia, przepraszania i brojenia. I te osoby bardzo źle robią wszystkim ruchom e, osób, które są publicznie zaangażowane w różne akcje. Bo e, ponieważ trochę w tym świecie i, i funkcjonuje, to wiem, że 90% tych osób, które są w tym świecie doszły do tego wielkim talentem i bardzo ciężką pracą i to, że angażują się w akcje płynie z ich głębokiej potrzeby tego, oni wręcz o tym czasami mówią jak spłacenie długu, że oni spłacają to, że dostali więcej od innych, że dostali więcej talentów, że mieli więcej szczęścia, że doszli gdzieś, że mają pozycję, która pozwala im na to, żeby mieć jakieś oddziaływanie społeczne, a jednocześnie wystarczy te dziesięć zgniłych jabłek, żeby całe wiadro mm. zgniło. I to jest niestety bardzo niedobre, bo e, wiadomo jest, że jest coś takiego jak... Mm, zarządzanie kryzysowe i są wręcz jakieś kroki w tym zarządzaniu kryzysowym i jednym z tych kroków jest właśnie wsparcie jakiejś fundacji, pokazanie się gdzieś, zbieranie pieniędzy. No i są celebryci, którzy zdecydowanie na tym korzystają i muszę powiedzieć, że widać, że oni są albo znani ze skandali, które wywołują, albo z akcji charytatywnych, w których biorą udział i robią to z tym samym zaangażowaniem jedno i drugie. No jeśli ktoś chce naprawić, napraw... ja jestem trochę naiwna w swoich przekonaniach i wierzę w to, że świat jest pełen, albo inaczej, że każdy z nas z gruntu jest dobry. I mm -hmm. um, jeżeli widzę celebrytę, który wykorzystuje swoją popularność po to, żeby służyć jakiejś akcji, a przy okazji sam korzysta, proszę bardzo, dlaczego nie? Um, gorzej jest w moim przekonaniu w sytuacjach, o których pani mówi że broje naprawiam, broje naprawiam i wtedy my też tak tracimy chyba, my obserwatorzy. Traci to wiarygodność. Raz, że wiarygodność, a dwa, nie tracimy przy okazji przekonania, mm, że to co zrobił tam x czasu temu to już nie jest takie złe. No i to jest właśnie taka ambiwalencja, tak? No e, e, jako społeczeństwo jesteśmy dosyć mocno podzieleni, jeżeli chodzi, jak zwykle, zresztą, jako społeczeństwo. Jest jakieś niepodzielone społeczeństwo? E, nie, nie ma niepodzielonego no społeczeństwa. Ja myślę, że w ogóle no taki właśnie. kodeks moralny, który budujemy jako społeczeństwo, jest wynikiem pewnych tarć e, i pewnych dyskusji. Ja uważam, że dyskusje są w porządku, dlatego odniosłam się do mhm. tego, co pani mówiła, że hejt oczywiście jest zły, koniec. Nie, nie ma tutaj jakiejś dyskusji, natomiast... Prawda jest taka, że to nie jest tak, że nie możemy dyskutować o pewnych zjawiskach, Jasne. które uważamy za złe. I widać, że nasi respondenci widzą tą chęć wybielania się. Mówią, że to nie jest tak, że jeżeli ktoś weźmie udział w akcji charytatywnej, to powinniśmy zapomnieć o tym, co ona wywijał wcześniej. Mam wrażenie, że część celebrytów wręcz uważa, że troszkę są jak muszki owocówki, że, że jeżeli teraz wezmą udział w jakiejś akcji, to już to, co zrobiły wcześniej, nie ma żadnego znaczenia. No dobrze, to żeby tak nie bazować, nie wskazywać mm -hmm. palcem ludzi z naszego otoczenia, to z pewnością pani przypomina sobie dyskusję wokół filmów Fermana Polańskiego czy Udiego Alena, gdzie kończy się odpowiedzialność za jego życie, a zaczyna się zachwyt sztuką, prawda? Tak, ale teraz mamy też twórców z młodego pokolenia, jednego z raperów, mm -hmm. których, który nie, nie, nie chcemy wpuszczać go do... Do naszego kraju. Nie wiem, czy do naszego kraju chcemy, czy nie, czy on tam wysprzedawał bilety. Obojętne, ale też Och, mamy takiego, mówi który... Pani, okay, nie, ok, tak, o też mm -hmm. mamy takiego człowieka, który przy swoim antysemityzmie i przy przekraczaniu wszelkich norm jest wielka Mnie dyskusja myczesz, na temat. Się... Tak, jest wielka dyskusja tak, tak. na temat, czy twórcy nie należy oddzielić od dzieła. I Prawda jest taka, że my jesteśmy bardzo czasami tolerancyjni wobec pewnych osób, tylko dlatego, że one są wybitnymi mm -hmm. osobami. I zdecydowanie dotyczy to mężczyzn, no nie kobiet. Bo o, jest powiedzieć... jedna kobieta, ja dobrze, nie używam nazwisk, um, celebrytka, która ma wyroki um, karne za, za działanie przeciwko innej osobie. I są tacy, którzy uważają, że jej działania w różnych fundacjach, także związanych ze zwierzętami, to jest rodzaj. Tak, ale tutaj mamy PR jeden, przykład. jeden tak. przykład. Natomiast, jeżeli weźmiemy cały świat Hollywoodu i mm -hmm. to, co się tam działo wcale nie tak dawno temu, to mamy tam jednak setki mężczyzn. I ja bym chciała powiedzieć, że, że jednak ci mężczyźni dominują w czymś takim, że oni. Dużo łatwiej nam wybaczyć pewne rzeczy albo powiedzieć, że one były kiedyś, że to się już nie liczy, mm -hmm. że właściwie ofiara powiedziała, że wcale nie jest ofiarą, tylko wybaczyła. że Albo przyjęła pieniądze w ramach, prawda, jakich... za dość uczynienia. Albo jakieś ugody, patrz tak, prezydent tak, tak, Donald tak. Trump, prawda, i Że to, prawda, była, i młodość, że to tak. była młodość, a właściwie to on się tylko przewrócił a, a, i tak dalej, mm -hmm. i tak dalej. I te osoby zajmują jednak bardzo wysokie stanowiska i okazuje się, że nie poniosły kary adekwatnej do tego, co zrobiły. No i my się też tego uczymy jako społeczeństwo, że jest taka kasta, która nie musi, że kasta, że, nie, że w jej przypadku istnieje coś takiego jak przedawnienie pewnych rzeczy, że one sobie mogą, że, że taka kasta sobie I to może nie sądowe, pozbawić. tylko społeczne, jakieś mentalne. Tak, społeczne, mentalne. Że ona tak, może to pozwolić tak. na pewne zachowania. Ja bym powiedziała więcej, że, że ta kasta jest wręcz zszokowana, kiedy się okazuje, że prawo karne, które dotyczy społeczeństwa, ich również dotyczy i że one nie mogą sobie pozwolić na pewne zachowania, mimo że w ich świecie wydaje się to całkowicie uzasadnione. Przypominam sobie ja wiem, daleko sięgam, ale przypominam sobie zeznania um, Billa Clintona po aferze I po aferze związanej z kontaktami z asystentką. I czytałam komentarze, w których, z których wynikało, że. Amerykanie nie mieli do niego pretensji o to, że on takie kontakty miał, tylko o to, że on nie mówił prawdy. Bo nawet jeśli mamy większą pobłażliwość dla takich działań, to nie znosimy takiego fałszu i zakłamania. Ja nie wiem, bo to jest na dwoje babka wróżyła, muszę powiedzieć, bo ja e, znowu znam wielu celebrytów polskich, którzy co wywiad mówią, że zdradzali żonę i ona im wybaczyła, i tak się zastanawiam. Tak i, to, i, i, I tak się zastanawiam, czy naprawdę powtarzanie bez przerwy tego, że zdradzili żonę i ona im wybaczyła przez ostatnie 20 lat pomaga tej kobiecie, czy wręcz przeciwnie. Nie, kobiecie nie, no to, to, więc o to mi wiadomo, chodzi, ale Tak, to jest takie, tak. no Może... więc właśnie, czy ta szczerość, co, taka jest Ale wtedy tak, taką, taką figurę bohatera i takiego... On jest bohaterem, a ona jest zdradzoną żoną, ale... która wybaczyła bo... i nikim więcej, tak? Ale... To znaczy, ona cały czas jest jako figura no to... zdradzonej żony, która wybaczyła, jest a on jest raniona kolejny raz. Tak, a ona jest raniona Jasne. i raniona i raniona, z każdym wywiadem jest raniona po raz kolejny. Więc ja nie wiem. Myślę, że Bill Clinton kłamał dopóki mógł, no potem został złapany. To fakt. Ale też nie wiem po prostu, czy takie oficjalne mówienie o tym jest taką normą społeczną, którą myśmy przyjęli. Ja myślę, że, ja myślę, że Pani wie. Tam, tam chyba chodziło Przynajmniej... o to, że on został złapany. I y, on też nagle zrozumiał, że nie jest bezkarny. Mm -hmm. I to pokazuje, że ta elita naprawdę czuje się bezkarna. Dopiero kiedy się złapie ją już w taki sposób, że nie może się wykręcić, to wtedy dopiero musi stanąć twarzą mm -hmm. w twarz z rzeczami, z to... którymi normalnie stają inni ludzie. To jeszcze na koniec naszej rozmowy chcę Panią zapytać o niebezpieczeństwa związane z akcją Łatwoganga i tych pieniądzach, które znowu zebraliśmy w jakimś niesamowicie spontanicznym akcie Czego się jest coś, czegoś pani obawia? Ja myślę, że to, co się stanie, jest łatwe do przewidywania. To, to jest jakby proces społeczny, który będzie się dział i od takiej euforii bardzo szybko przechodzimy do krytycyzmu i bardzo szybko przechodzimy do takiego detalicznego patrzenia na to, co się dzieje. Bardzo bym nie chciała, żeby ten chłopak, który miał bardzo dużo dobrych mhm. rzeczy na samym początku w sobie żeby on tego nie zgubił i żeby otoczenie tego nie zgubiło. Znaczy on może tego nawet nie chcieć zgubić, ale rozmawiamy od dłuższej chwili proste. o tym, że świat jest okrutny. My jesteśmy okrutni często dla siebie nawzajem. I nie jesteśmy tacy lojalni mhm. wobec naszych gwiazd, jakby mogło się wydawać. No tak, ale znowu jest to takie działanie, które co pani mówi o nas, że my przede wszystkim mamy w sobie jakiś, jakiś potężny ładunek i potrzeby bycia dobrymi. Proszę powiedzieć, że tak jest. Tak, mamy w sobie endorfinę <laughs> dobra, która nas zasila i dzięki której nasze życie staje się dużo lepsze. I robiąc taką klamrę, to, że pan poseł odszedł od mhm. nas, nie powoduje, że nie będziemy dalej pomagać, nie będziemy mieli tej endorfiny dobra w sobie w dalszym ciągu. Jasne, i tym litewka przetrwa. Jestem, Dokładnie Jestem tak. przekonana. A gdzie ja mam te endorfiny? W środku, proszę. Pani. <laughs> Ale w sercu, w, w głowie, gdzie? Endorfina, ja bym chciała wiedzieć, żeby je uruchomić. To. to są hormony, które powodują nasze Nie, poczucie szczęścia. Nie, pozwalam sobie już na takie, tak żebyśmy... Więc, e, więc im częściej używamy tych hormonów, tym dla nas lepiej. Ale mam, I nam tak? się żyje. Oczywiście, że tak. Pani też ma Proszę Pani, ja to mam wszędzie, proszę Pani, Ona się do mnie przyczepiła i, I ja mogę się też mogę ma Oczywiście, że tak. I, i m, nasz niezastąpiony Paweł Pawłowski też ma? No, to chyba mamy, tak. Liczymy na to bardzo mocno i staramy się to pokazywać. Dziękuję bardzo, Pani Dorota peret socjolożki, z nami. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję. No to skoro macie panowie takie endorfiny i takie geny dobra, to z czym dobrym przychodzicie do nas? To ja zacznę od dobrych informacji, bo to rzadko się zdarza, a jak już mam dobre to już się będę chwalił. Zajrzymy między innymi do Lublina, gdzie stanął pierwszy warzywomat w Lublinie. No i faktycznie będzie można sobie pietruszkę przez całą dobę kupić. Jeżeli na przykład o 22.00 zamarzymy sobie jakąś tam zupę, nie ma problemu. Pietruszkową. Możemy... Na przykład. Zupę to, pietruszkową? To jest no taka dobrze, bardzo porowa. To jest no, a pory będą? Y zobaczymy No okay. właśnie, zajrzymy do tego Lublina, to będziemy sprawdzać, czy i pory, i pietruszka, ziemniaki, e, no co tam jeszcze. Do, no, sprawdzimy, czy to wszystko się tam e, znajduje. No i co jeszcze? Co jeszcze? To ja może wy? nieco brutalniejszy temat, bo mamy tak tutaj, szanowni państwo, e, ja posła, zacząć. no właśnie, posła, który postanowił, że oczywiście charytatywnie może właśnie też ma w sobie te endorfiny, że chciałby zawalczyć w kratce. E, no oferuje Wiem, oczywiście d, swoje usługi Łukasz Mejza, poseł Ale Prawa pani Dorota mówiła przed chwilą o tym, że to jest takie działanie, coś y, y, psuje, to potem e, szukam innych. Pani Dorota no złapała się za głowę, no tak, to tylko powiem, grosz, bo nie opuściła naszego studia. No ale to, szanowni państwo, no to o Łukaszu Mejdzie na pewno porozmawiamy, porozmawiamy z Małgorzatą Golińską z Prawa i Sprawiedliwości. Inne, między innymi, poważniejsze tematy z Piotrem Strachem z Polski 2050 do poruszenia już o 16.30. Zapraszam serdecznie. No, ja Teraz ty. Tak, to jeszcze ja dodam. Ależ... To, to... Zajrzymy również do, do Stanów Zjednoczonych, będziemy w Waszyngtonie. Wizyta króla Karola III absolutnie zrobiła chyba wielu osobom dzień. Między innymi król Karol III wspominał słowa Donalda Trumpa, który mówił, że gdyby nie Amerykanie podczas II wojny, to Brytyjczycy mówiliby po niemiecku z lekką domieszką japońskiego. Na co król Karol III odpowiedział, że gdyby nie Brytyjczycy, to Amerykanie mówiliby po francusku. Mnie osobiście bardzo to rozbawiło. Ernest Ozuń się pojawi i zobaczę, czy również ten żart je, jemu się spodobał. No, my też już o tym mówiliśmy. Nie wiem, czy Donaldowi Trumpowi się... Z, a, a, Może nie zrozumiał. To ty powiedziałeś nie. <laughs> Jasne. I to by było na tyle. Dziękuję państwu za kilka wspólnych godzin. Polskie Radio 24 cały czas z państwem. Za chwilę suma wydarzeń.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 Gdyś wiedział Janek, jak nie kocha franek, aj po co za złotówkę kupiło ważanek.